Pamiętam, jak w liceum byłem wielkim fanem Jarka Jakimowicza. Oglądałem Młode Wilki chyba ze sto razy. Cały pokój miałem w jego plakatach. Chciałem być taki jak on, wyglądać jak on i mówić jak on. Pewnego dnia zobaczyłem go, jak jadł hamburgera w jednym z warszawskich maków. Wyrwałem kartkę z zeszytu i podszedłem do niego. Dukając, poprosiłem o autograf, a on odwrócił się, popatrzył na mnie. I żując bułkę, odpowiedział tylko weź spierdalaj w tym momencie coś we mnie pękło wróciłem do domu porwałem wszystkie plakaty tego zjeba i usunąłem konta na wszystkich forach jak i Monitors. zacząłem czytać biznes forum bo moim jedynym celem było ujebanie go chciałem żeby każdy się śmiał z niego żeby stracił cały szacunek a do tego potrzebowałem pieniędzy dużych pieniędzy tej samej nocy poszedłem na osiedlowy parking strzeżony Cieciak zwykle spał. Dzięki poradnikom z ruskich stron potrafiłem wyciąć katalizator w pięć minut. Byłem w tym coraz lepszy. Nawet miałem specjalną piłkę do wycinania. Z czasem zacząłem werbować osiedlowych sepków, którzy wycinali je dla mnie W końcu kupiłem kawałek placu i otworzyłem skup Dzięki temu pół województwa wycinało katalizatory sąsiadom dla mnie Ja im płaciłem po kilka stów i byłem kryty Obroty rosły, aż w końcu generowaliśmy 3 miliony zysku przy 40 milionach obrotów Wtedy stwierdziłem, że to już pora Wynająłem detektywa, który namierzył Jakimowicza. Po kilku dniach wiedziałem, że wynajmuje ludziom mieszkania bez płacenia podatków. Krótki donos do Urzędu Skarbowego wystarczył, żeby po kilku tygodniach zaczęło się konkretne trzepanko finansów tego buca. Wychodziło coraz więcej spraw i pan Jarek miał zapłacić ponad pół dużej bańki zaległych podatków. Do tego kary i odsetki. Jednym słowem był w niezłej dupie. Wtedy w jego życiu pojawiam się ja. Proponuję mu pięćset tysięcy złotych za zostanie twarzą mojej firmy. Odmawia, bo on jest wielkim aktorem, a to jest uwłaczające. Jeszcze kurwa zobaczymy. Wychodzę ze spotkania. Kolejny donos opisujący łamanie ugody z fiskusem sprawia, że rozłożenie na raty przestało obowiązywać. Chuj bombki strzelił. Następnego dnia Jarek dzwoni, że jednak on to bardzo chce zostać twarzą skupu katalizatorów. No tylko, że teraz oferta to marne 200 tysięcy. Jarek rzuca słuchawką. Po chwili telefon dzwoni, aż trzy minuty zajęło mu zdanie sobie sprawy jak głębokiej dupie się znajduje. Kolejnego dnia podpisujemy umowę. W ciągu trzech miesięcy jego morda znajduje się na co trzecim autobusie i co czwartym billboardzie w Polsce, polecając skup katalizatorów. Ludzie się z niego śmieją i wytykają palcami. Skupu nie mam już od ponad trzech lat, a mimo to cały czas przedłużam umowy reklamowe. Ten gamoń podpisał umowę na 50 lat. Z możliwością aktualizacji wizerunku. Właśnie siedzę sobie w maku przy krajowej siódemce i patrzę na billboard z kupu katalizatorów z Jarkiem Jakimowiczem. Aktor ma wymalowanego kutasa na czole. Jestem szczęśliwy. Jedyne czego żałuję to, że nie otworzyłem kliniki aborcyjnej albo innego zakładu utylizacji martwych psów.